Daje nam osobiste przeżycie, daje mu osobiste refleksje i <śmiech> przeczytajmy, przepraszam najpierw wszyscy w tym 23, który jest w samym Dawidowi. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Na się zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet przed ciemną doliną, to właśnie się nie ulękną, Laska Twoja i Ty Twój imię ucieczaj. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. kielichu mi przelewać ją. Dobro Ci, łaska towarzyszyć mi będzie przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni". <Ky> Pozwolę sobie teraz przeczytać jeden wiersz, i jeszcze w naszych uszach dobrze brzmi ten psalm który został napisany kilka lat temu w zachodnich chrześcijanin. Chciałbym, żebyśmy posłuchali go i później zastanowili się nad jedną podstawową rzeczą. Ten wiersz jest bazowany na no, psalmie 23. Jeśli ktoś chce, to można sobie oczywiście um, śledzić, jak będę czytał psalm 23. Jest on zatytułowany psalm poświęcony wszystkim miłośnikom telewizji". Posłuchajmy to wspólnie. Telewizja jest moim pasterzem. W duchowym życiu brakuje mi wszystkiego. Sadza mnie na fotelu, abym nic nie robił, w miejsce niewiary prowadził, światowe pozbawieniłości we mnie odnawia, cały wolny czas zabiera mi. Powstrzymuje mnie od pełnienia woli, ze względu na głupotę, którą muszę oglądać. I trzymaj mnie w dala od Słowa Bożego, a wzrastał w poznaniu wzoru. Choćbym nawet doził stu lat, to oglądanie telewizji do końca programu będzie zasadą mojego życia. To moja przyjaciółka najbliższa. Jej dźwięk, jej obraz pocieszają. Wstawię przede mną głupotę i szaleństwo nieustannie, i powstrzymuję od oddania całego mojego życia Bogu. Nawaszał na na mnie z czuciem, głowę moją wypełnia pustką. Żadnej korzyści mi nie daje. Cielich mój pozostaje pusty, a jedna, ani jedna dobra rzecz w moim życiu się nie pojawi, bo jestem oddany mojej telewizji, która na właściwą służbę wokół nikt mi nie pozwoli. I zamieszkam w domu zamieszania przez dwóch lat. Nie wiem kto jest autorem, bo w tym czasopisie nie było napisane kto jest autorem, ale jak porównamy sobie ten wiersz z psalmem, to możemy dojść do jednego, niestety, przykrego wniosku. Czasami w życiu człowieka, i to w życiu nawet człowieka wierzącego jest inny pasterz. Jest pasterz, który zajmuje jego czas, zajmuje jego myśli, zajmuje jego głowę, i nie ma możliwości zastania ku temu, który powinien być jego prawdziwy pasterz. Jak czytamy psalm, 23, napisany przez Dawida, to widzimy pięknie i pełno, pełnie tego, jak Pan się troszczy, jak Pan posila i wzmacnia, strzeże i daje nam możliwość wzrostu duchowego, ale i cielesnego, jak pokazuje nam swoją dobroć, miłość i łaskę Kiedy w naszym życiu ten prawdziwy pasterz zostanie znamieniony na coś innego, to to nas do nędzy, do rozczarowania, do chaosu do zaprzedania naszego życia czemuś, co jest stuprocentową marnością. Ten psal oczywiście, bo tak, bo tak został ten pierwszy nazwany, odnosić się do telewizji, Ale kiedy popatrzymy na nasze życie, kiedy zastanowimy się, jak nasze życie wygląda, może się okazać, że możemy sami napisać swój własny wiersz. Natomiast zupełnie czegoś innego. Bo to nie musi być telewizja, to może być internet. To może być praca, to może być pieniądze, to może być rodzina, to mogą być użytki. To może być jakakolwiek rzecz dla każdego z nas. I musimy być tego świadomi, że wtedy kiedy ta marność tego świata zastępuje nam i zasłania nam obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, jesteśmy na niebezpiecznej drodze, która wyprowadza nas właśnie do różnych rozterów. Bo to pasjusko, o którym mówił Dawid, jest zdrowym pastwiskiem. Tam jest zdrowy pokarm i my możemy tam wzrastać, posilać i umacniać. Natomiast rzeczy tego świata dają nam chwilową przyjemność, chwilową radość. Możemy być nawet dysfakcjonowani, możemy być zadowoleni. Jak Jezus rozmawiał z ludźmi, którzy Jego słuchali, mówi m.in. innymi przypowieść, mówi taką przypowieść o niewiernym słuze. I kiedy mówił o tym, jak ten sługa się zachowywał, co robił, to w Ewangelii Łukasza w świętościowym rozdziale i w 13 wersecie postumował tą wypowiedź takimi słowami. Żaden sługa nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzać. Nie można Bogu służyć i I to jest ta zasada, którą ten akurat wiersz tego autora też pokazuje, że nie możemy czerpać jednego źródła, które daje zdrową, słodką wodę, i jednocześnie z źródła, które daje gorzką i wodę. nie ma takiej możliwości i musimy pamiętać o tym, że jak w Biblii, w Ewangelii Mateusza w prostym rozdziale w XXI pierwszym Jezus mówi o tym, że tam, gdzie jest nasze serce, tam jest nasz skarb, albo tam, gdzie jest nasz skarb, tam jest nasze serce. I jeżeli nasze życie, nasze dążenia no, idą niewłaściwym kierunkom, to na pewno nie jesteśmy odgodni do Państwa. My często, kiedy spotykamy się, kiedy modlimy się, kiedy się <coughs> modlimy się o znaki, cuda, o uzdrowienia, o odpowiedzi na nasze modlitwy. A może jest jakaś przeszkoda, gdy Pan tego nie daje? Może właśnie nasze życie gdzieś ucieka z tego pastiska pańskiego, z tych spokojnych nic, tych spokojnych wód które nas obogacają. Ważne jest, żeby przejrzeć nasze serce, przejrzeć naszą duszę, przemyśleć i przemodlić to przed Panem, że faktycznie jest coś, co musimy naprawić, to coś musimy zmienić, bo to nie jest wręcz taka własna sprawa, bo biorąc pod uwagę akurat ten przykład telewizji i tego wiersza, który przeczytałem, to możemy zauważyć takie etapy, że w pierwszym momencie jest ta przejmująca radość grzechu. Jest to zadowolenie z tego, że możemy się czymś radować, że daje nam to satysfakcję, że mamy jakąś rozrywkę, że zapewnia to nam czas, mamy jakąś gorysz, mamy jakąś trud, a to nas rozwesela. Później może okazać się, że zaczniemy myśleć, to no mogę to uczynić we własnych siłach. To już nie potrzebuję tak za bardzo tego Boga. Może będziemy to potrzebował, ale co bym nie mógł to będę czerpał wiedzę z telewizji, będę czerpał wiedzę z informacji, ono mi powie jak zarobić, jaka jest sytuacja na giełdzie, że tu trzeba zainwestować, tam trzeba sprzedać, to trzeba zrobić w tym się zabezpieczyć i tak dalej. Później możemy wpalić w dół, że jesteśmy tak obeznani, że znamy wszystkie kanały, że znamy wszystkie programy, że wiele posiedni i tak dalej, i tak dalej. Następnym etapem będzie pycha. A to jest po pierwsze. No tak, bo tak nauczano słowo. Więc nie możemy traktować wszystkich naszych takich lekkich, jak to powiedział, skoków w bok, że na chwilę zapomnimy o Bogu, a później sobie wrócimy jako to coś dobrego. Ja wiem z własnego życia, bo nie mówię to tak na zasadzie, żeby tylko powiedzieć, ale wiem ja z własnego życia, że doświadczają takich rzeczy że to sobie gdzieś odwróci ten wzrok i zainteresuje się zupełnie czymś innym. Pomyśli, tutaj dam radę, tam sobie poradzę. Tu ktoś mi coś powie, ja, no to trzeba się tym zainteresować. Ale Bóg pokazuje, że to nie tędy. No. Bóg doświadczy, Bóg napomni, Bóg zawróci, ale może się tak zdarzyć, że Bóg też zostawi. że Zostawi nas z tym, co mamy i zastacimy się całkowicie. kiedy. Dawid w samym 28 wersecie pisze: się go drudzy druzy lecz my robimy się, się imieniem Pana, Pana naszego. To, to też musi być w naszym sercu. To też jest powiązane z tym samym 23. To jest ta duma, że nie opieramy naszą siłę, naszą moc, nasze zaufanie na rzeczach tego świata, na rzeczach materialnych, które No To jest. Ta podstawa naszego życia, do której musimy dążyć, którą chcemy reprezentować. Tak jakbyśmy tutaj mieli to spotkanie, to ja dziękuję Bogu, za pomocą coś w tym, co uczestniczyłem, ale widać było w tych świadectwach, w tych powieściach, właśnie braci się zmagają. Albo zmagali w swoim życiu, jak Bóg ich posilą. Bo paskisko Pana, chociaż jest rozległe i wielkie, nie mówi nam o tym, że będziemy zawsze tylko jeść, spać, jeść, spać, jeść, spać, i nic nas innego nie będzie dotyczył. Bo jak jesteś otcą Pana, to wejdziesz i wyciąć się w się się dałego. I Pan, twój pasterz, musi się z nim wsiął. Jak jesteś otcą Pana, to wpadniesz w jakiś dół. I becząc, wezmiesz tego swojego Pana i on się wyciągnął. Naplądasz się w jakieś rzeczy, złamiesz nogę, skacząc niepotrzebnie tam, gdzie nie trzeba, i pan Cię to obmatrzy. Pan opatrzy tą Twoją zranioną nogę i pójdziesz dalej. I pięknym i wspaniałe jest to, żebyśmy dążyli do tego, aby mądli, abyśmy mogli przy naszych dni, ale też inni, żeby widzieli z nas powiedzieć, tak jest zapisane o czterech wielkich ludziach Starego Testamentu. O Abrahamie, o Izajaku, o Hiobie i o Dawidzie. O Izajaku, o Abrahamie w 25 rozdziale I Księgi Nojzysowej o jest w XXXV rozdziale Księgi Mojżeszowej, o Jobie w 32 rozdziale Księgi Mojżeszowej i o Dawidzie w Księdze Krołów, że dożyli starości i syci dni. chcemy być syci dni. chcemy być wypełnieni tym pokarmem Bożym, chcemy po tych pastwiskach chodzić w bezpieczeństwo, chcemy się karmić tą Bożą sprawą przez całe nasze życie. Jeżeli mamy jakiś problem, z którym się zmagamy, w domu, w naszej komórze modlitwy. Jeżeli jest coś, co jest w naszym sercu, co może nas, nam sygnalizować, że zaczynamy odchodzić od Pana, i sobie z tym nie radzimy, to możemy przyjść tutaj i wspólnie razem modlić się o to, żeby Pan to zabrał, żeby Pan to usunął. Jeżeli bracia i siostry jest cokolwiek, co może nastąpić miejsce Boga w, w naszym życiu, to musimy być bardzo ostrożni. Bo jak możesz mówił do, jak Bóg mówił do Mojżesza i mamy to przecież zapisane w II księdze Mojżeszowym w XX rozdziale, w III wersycie, że nie będziesz miał innych Bogów, obok mnie. Tak my też nie możemy mieć innych Bogów, obok mnie, bo to przykazanie wciąż obowiązuje. I my nie możemy opierać naszego zaufania w rzeczach, które przemieniamy. A często, tak się rozmawia z bieżącymi sytuacja, wygląda różne. Dzięki Bogu w wielu sytuacjach mamy tę możliwość, że Duch Boży nam uświadomi, że jesteśmy na swojej drodze, że nas opamięta, że pokaże nam, że nie ten jest droga. Czasem to doświadczenie, brak pracy, chorobę, utratę osoby bliskiej, jakieś załamanie czy cokolwiek innego. Ale no pokaże i nas wyciągnąć. Ale może się tak zdarzyć, że zejdziemy właśnie do tego etapu pychy, gdzie. Upadniemy i Pan może nas zostawić. Może powiedzieć, rób jak chcesz. Chcesz żyć po swojemu nas wolą. Może zrobić co chcesz w tej kwestii. Tak więc, raczej, siostry, jeśli mamy sobie, jeśli mamy sobie, byśmy wspólnie się pomogli. W jakiejkolwiek sprawie, która nas dręczy, to jest to miejsce. Byśmy również wspólnie zawołali. Bo nasze indywidualne modlitwy są przed Panem cennym. Ale kiedy możemy wspólnie zawołać, to wierzymy w to, że modlitwa ludzi wspólnie, sprawiedliwych może przynieść te odmiany. Tak więc módlmy się proszę Pana, aby ciągle nas prowadził tylko i wyłącznie na swoich następstwa, abyśmy, tak jak powiedziałem, dożyli starości, w wsyci